Jest 22. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz zapraszam. Koalicja Obywatelska rozpoczyna kampanię przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. A sygnał dał dziś premier, który podczas Rady Krajowej ugrupowania wskazał tak zwaną dziesiątkę na wybory. To młodzi parlamentarzyści, którzy nie tylko mają przygotować KO do wyborczej walki, ale zadbać o przyszłość partii. 10 osób, które poprosiłem, aby zajęły się przygotowaniem do kampanii wyborczej, do wyborów. Czas pokaże, kto z nich i kto spoza tej dziesiątki najlepiej będzie w stanie nas przygotować i poprowadzić do tego boju. W tym gronie jest między innymi minister finansów Andrzej Domański, który wylicza dotychczasowe sukcesy rządu. Będziemy uczestniczyć w pracach grupy G20. Wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie, w końcu zmiażdżona inflacja. Udało nam się sprawić, iż Polska to najszybciej rosnąca duża gospodarka Unii Europejskiej. W dziesiątce na wybory jest też wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska. Te kwestie społeczne są dla mnie niezwykle ważne, e, i ja będę podkreślała, jak ważne jest bezpieczeństwo każdej rodziny, każdego dnia. W dziesiątce na wybory znaleźli się jeszcze Monika Rosa, Małgorzata Gromacka, Cezary Tomczyk, Maciej Tomczykiewicz, Paweł Bliźniuk, Maciej Wrubel, Arkadiusz Marchewka i Adam Szłapka. Nie cichnie spór wokół Trybunału Konstytucyjnego i szóstki nowo wybranych sędziów, z których tylko dwoje zostało dopuszczonych do orzekania, bo złożyli ślubowanie bezpośrednio w obecności prezydenta. Pozostali zrobili to w formule sejmowej, bo Karol Nawrocki ich 513 11 11. Kolejne informacje z tras na naszej antenie już jutro o tradycyjnej porze. Ja tymczasem życzę bezpiecznej podróży.